ale co dalej? Bo teraz mamy taką sytuację, że dwójka sędziów, od których prezydent przyjął ślubowanie, niezwłocznie ma się stawić w trybunale, czyli albo dzisiaj, albo tuż po świętach. A w sprawie tej czwórki, która nie mogła złożyć ślubowania, minister Bogucki powiedział, że prezydent wyjaśnia. I jak długo będzie trwało to wyjaśnianie? Czy jest jakiś deadline, który stawia sobie koalicja, żeby zastosować scenariusz B, czyli żeby oni mogli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 ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która była po tym incydencie dronowym, no ona pokazała, że można, może prezydent z premierem, prezydent z rządem normalnie rozmawiać o Polsce. Tak? I widział to Jarosław Kaczyński. I, i przedstawił i, wajchę prezydentowi? Sądzę, że skłonił gorące głowy w otoczeniu prezydenta. Poznaliśmy ich przez najbliższe miesiące, tych kilku polityków, którzy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 I powinniśmy, powinni europejscy sojusznicy także się skupić na tym, czy wydają tyle, ile się zobowiązali na obronę, tak, a nie gonić za wypowiedziami polityków. Czyli to, że Donald Trump jest rozczarowany sojusznikami, którzy nie chcieli odpowiedzieć pozytywnie na jego apel, żeby się przyłączyli do wojny w Iranie, żeby zaangażowali się w cieśnienie Ormus, to nie będzie owocowało tym, że Stany Zjednoczone rozpoczął jakiś proces wychodzenia z NATO. W ogóle chyba, czy istniałoby NATO bez Stanów Zjednoczonych? Mamy sytuację taką, w której nie poproszono formalnie NATO o różne... Przecież w Afganistanie działało NATO ze swoim logo, tak była to operacja NATO, operacja ISAF. Wiele państw wzięło w niej udział. Więc gdyby... Stany Zjednoczone rozważały taką drogę, to jest Rada Północnoatlantycka, są decyzje poszczególnych państw. Tutaj jest na pewno, słyszeliśmy w wypowiedzi prezydenta Trumpa pewien rodzaj rozczarowania wobec europejskich sojuszników. Natomiast wydaje mi się, że NATO akurat nie ma tutaj z tym wiele wspólnego, bo jest samodzielną organizacją. Oczywiście decydują o, o tym, co ono robi członkowie NATO, ich przedstawiciele, ale nie było takiej procedury, żeby NATO czegoś odmówiło. Ja doczytałem się, że wybiera się do Waszyngtonu sekretarz generalny NATO Mark Rutte właśnie też trochę i o tym rozmawiać. Więc stany Zjednoczone z Izraelem podjęły operację wobec Iranu i różne państwa tutaj zajęły różne stanowiska w tym wszystkim i wydaje mi się, że na to no, dobrze powiedział o tym prezydent Czech, Petr Paweł, przecież kiedyś szef Komitetu Wojskowego na to świetnie znający te realia i też polityk, jeśli można tak powiedzieć, bardzo transatlantycki, rozumiejący, jak ważne są Stany Zjednoczone. On y, zwrócił uwagę na to, że y, właśnie sojusz ma trochę inne zadania, ma trochę inną misję, przede wszystkim obronę swojego terytorium, kolektywną obronę, a ta operacja jakkolwiek ją oceniać, bo ja jestem tutaj daleki od tego, żeby nie widzieć poważnych zalet tej operacji. Iran był, jest zagrożeniem dla, dla świata, także dla Polski, ale y, jednak konstrukcja świata jest taka, że są pewne zasady, są organizacje i te organizacje decydują o pewnych rzeczach i y, tak jak no ale Donald Trump y, nie, nie poważa tych organizacji. Przecież operację w Wenezueli przeprowadził bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Tworzy właściwie y, swój własny onz BIS, Radę Pokoju. Tak jak mówię, nie mylmy wypowiedzi pewnych działań takich o charakterze politycznym z interesami państw i z pewnymi zasadami. Tak? I y, ja sądzę, że y, też Stany Zjednoczone którym wielokrotnie zależało na tym, żeby wiele państw nawet symbolicznie uczestniczyło w pewnych działaniach. W operacji w Afganistanie, którą tutaj przywoływałem na antenie, uczestniczyło 51 państw. Nawet państwo małe, które wystawiło kilku wartowników, miało swoją flagę i to było wartością. Więc yy, Oceniam, że też prezydent Trump czy władze Stanów Zjednoczonych będą coraz bardziej doceniały to, że czasem warto dyplomacją pewne rzeczy przygotować i mieć więcej państw po swojej stronie. Ja Panie też chcę podkreślić bardzo wyraźnie, y -y. że nasza współpraca, mówię tutaj o współpracy służb specjalnych, za którą na co dzień odpowiadam, ze Stanami Zjednoczonymi jest ścisła, bliska, perfekcyjna i tutaj y, w różnych obszarach działamy bardzo ściśle, więc y, myślę tutaj o takim odróżnianiu pewnych faktów, pewnych procesów od emocji, które rządzą dzisiejszą polityką bardzo mocno. No ale te fakty mogą być dla nas niekorzystne, bo w orędziu y, prezydent Trump powiedział też, że Stany Zjednoczone nie potrzebują ciśniny Ormus, a jej odblokowaniem powinny się zająć państwa, które ją wykorzystują do transportu ropy. Y, Trump jednocześnie powiedział, że Stany Zjednoczone są. Są blisko zrealizowania głównych celów strategicznych operacji w Iranie. Jednocześnie zastrzegł, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni USA mocno zaatakują Iran, doprowadzając kraj, cofając jakby kraj do epoki kamienia. Czy pan się obawia takiego scenariusza, że Donald Trump powie: kończymy operację w Iranie, na Ormus to nie jest nasz problem, niech tutaj zajmą się tym ci, którzy transportują tędy ropę, więc także. Europejski to będzie problem. Odbieram to jako zachętę do różnych państw i to wcale nie w pierwszym rzędzie europejskich, bo też przecież y, cała Azja czy wiele państw azjatyckich, też sojuszników Stanów Zjednoczonych y, korzysta z ropy, która płynie z Zatoki Perskiej przez cieśniny Ormus, y, więc y, y, odbieram tę wypowiedź jako zachętę do włączenia się do tej sprawy. Natomiast to, co jest w tym wszystkim najważniejsze, bo Cała sytuacja w ciśnieniu Ormuz jest skutkiem, a nie przyczyną. tak? Jest to, w jakim kierunku pójdą dalej działania wojenne. Czy będzie porozumienie pokojowe, czy będzie zawieszenie broni. W jakich punktach, o tym też mówił w ostatnich dniach prezydent Trump. Wiemy o tym, jest o tym trochę w mediach, trwają Rozmowy przez pośredników amerykańsko-irańskie i w gołym okiem widać, że wiele państw jest bardzo zainteresowanych tym, żeby był pokój. Nie tylko z takich powodów ekonomicznych, ropa, cieśnina, tylko właśnie groźbą dalszej eskalacji, rozprzestrzeniania się tego konfliktu. Więc zachowujmy tutaj zimną głowę i, i ocenę sytuacji w tym wszystkim. Róbmy to, co się da robić, tak jak rząd Zajął się cenami benzyny, bo to, to się przekłada wprost na portfele naszych obywateli. I róbmy wszystko, żeby w różnych gremiach, w których jest Polska, zachęcać do tego, żeby był pokój. Tak, będzie pokój, wtedy temat Ciesiny Ormus zupełnie w innym będzie kontekście. To jeszcze na koniec dwa pytania. TVP Info informuje, że jest akt oskarżenia dla pięciu osób podejrzanych w sprawie podpalenia hali Marywilska. Czy wśród tych osób są zleceniodawcy? Są uczestnicy i współpracujący przy tym wszystkim zleceniodawców i, i, i wykonawców. Nadal ścigamy tyle mogę na ten temat powiedzieć. Natomiast ten akt oskarżenia to jest sukces naszych służb, we współpracy z sojuszniczymi służbami i oczywiście prokuratury. Natomiast tu, zwłaszcza zleceniodawcy, tacy zleceniodawcy najwyżej postawieni, no to są rosyjskie służby, tak? I, i, i my ścigamy oczywiście po nazwisku pewne osoby. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to po prostu była dywersja wobec Polski i bardzo konsekwentnie, cierpliwie walczymy z tym. Te nagoskarżenia kary na pewno więzienia, nie wyobrażam sobie, żeby było tutaj inaczej, też powinny podziałać odstraszająco na ludzi, którym się wydaje, że nie wiem, filmowanie aktu dywersji jest jakąś taką niewinną czynnością. Nie, to jest działanie w bardzo ponurej sprawie, w sprawie, gdzie mogło znaczy ogromne straty majątkowe, pamiętamy, ale też oczywiście mogło dojść do zagrożenia życia, zdrowia, to jest cud, że nikt w tym nie zginął i to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast przy takich aktach dywersji ja tę Marywilską klasyfikuję obok aktu dywersji na Garwolina, no to jest bardzo masywne działanie przeciwko Polsce i my musimy z tego wyciągać wnioski. Ja ostatnie pytanie, wracam do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Zbigniew Bogucki powiedział, że w grudniu 2024 pierwsze wakaty się zwolniły w Trybunale i koalicja rządząca nie wybrała sędziów, co było wielkim błędem. Czy pan uważa, że dzisiaj z tej perspektywy to był wasz błąd? Nie, to jest szukanie pretekstów, jakby wtedy wybrała, to by być może prezydent Duda jakieś czynności podejmował. To jest silne przekonanie Jarosława Kaczyńskiego o wadze Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Pamiętamy 2015 rok, pamiętamy pierwsze rządy u gdzie Jarosław Kaczyński nie ukrywał tego, jaką przeszkodą jest niezależny Trybunał Konstytucyjny. Więc no tak, PiS później się powiedział, zabrał, że przegrał przez impossibilizm prawny, PiS bo właśnie zabrał Trybunał stanął na drodze... Za... Trybunał i uważa, rewolucji. że taką redutą obrony y, kompletnego chaosu, który jest w wymiarze sprawiedliwości jest właśnie Trybunał Konstytucyjny. Ale panie ministrze, z czysto ludzkiego punktu widzenia, jak to jest, że Zbigniew Bogucki, który przesiadł się z, z y, funkcji poselskiej, nie pamięta, że przecież y, pan Bogdan Święczkowski został wybrany na miejsce Leona Kieresa i tamten wakat był ponad 200 dni. I to nie przeszkadzało im teraz, ja to to żeby, wtedy... żeby mówić, że koalicja nie wybierała, a wtedy też nie wybierano i Jest nikt takie tego nie krytykował. Proste powiedzenie, tym gorzej dla faktów, jeśli fakty zaprzeczają jakiejś, jakiejś tezie. No, żyjemy w takim czasie, że politycy. Mogą powiedzieć wszystko i uważają, że za trzy dni ludzie zapomną o tym, bo powiedzą coś nowego, czy coś nowego się zdarzy. Tu w tej sprawie Trybunału Konstytucyjnego tyle złego się wydarzyło za sprawą PiSu, że tak naprawdę powinni w tych kwestiach milczeć. Natomiast są gotowi zaskarżać swoje własne przepisy, na podstawie których wybierali przez lata. Są w stanie robić wszystko, bo uważają, że nadal się da tworzyć taki równoległy porządek prawny, to znaczy, że rząd coś podejmuje, można to zaskarżyć do pseudotrybunału, pseudotrybunał będzie to zawieszał, zabezpieczał i że to się nie będzie działo. Tak? To znaczy, yy, PiS doprowadził tę metodę do absurdu, bo Trybunał Przyłęcki się nawet w zmiany władz w TVP wypowiadał, tak? Znaczy, że, że, że to jest taka tak się to wyobraził Kaczyński, czarodziejska różdżka, którą można odmieniać rzeczywistość, jeśli ona nie pasuje, nie pasuje PiSowi. I, I w ten nurt należy wpisać takie wypowiedzi, których znajdzie się każdy powód. No jak są wakaty, to trzeba je zapełnić, tak tak jak to się działo w przeszłości. Jakie to ma znaczenie, że to miało w grudniu tego czy innego roku? Jest wakat, Sejm podejmuje decyzję. Tak? Sejm wyraża tutaj wolę narodu, tak jest wybrany i ma do tego kompetencje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. To była powtórka programu Nic Straconego. Dzienny człowiek gdy sprzedał dom i został sam szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał doda szkatuły miał jak trzej królowie. Pociąg jał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 Cię dostałem byłaś taka cię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 To jest powtórka programu.